Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 kwietnia minęła 6. Karolina Kozińska, zapraszamy w serwis. W Islamabadzie bez przełomu w rozmowach Stany Zjednoczone, Iran. Lokale wyborcze otwarte, Węgrzy wybierają nowy parlament. Dramat na Haiti, co najmniej 30 osób zginęło po wybuchu paniki podczas zwiedzania popularnej fortecy. Po 21 godzinach rozmów w stolicy Pakistanu wiceprezydent USA J.D. Wen stwierdził nie doszliśmy do porozumienia, bo Iran postanowił nie zaakceptować naszych warunków. Zaznaczył, że USA złożył ostatnią propozycję i liczą, że Iran ostatecznie ją przyjmie. Wen zaznaczył, że głównym postulatem byłoby Iran wyszedł się możliwości posiadania broni jądrowej. Irańska telewizja państwowa poinformowała o nierozsądnych żądaniach USA. Według irańskiej agencji TASNIM to nadmierne żądania strony amerykańskiej utrudniło osiągnięcie porozumienia i wypracowanie ugody. Różne kwestie, w tym cieśnina Ormus i sprawa irańskiego programu nuklearnego, były punktami spornymi w rozmowach USA z Iranem, poinformowano. Po ofiasku rozmów wiceprezydent USA J. Devens wsiadł do samolotu i jest w drodze do Waszyngtonu.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 mandat sekretarza generalnego. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. W serwisie teraz bitwa o Węgry, czyli wybory parlamentarne nad Dunajem. Kilka minut temu otworzyły się lokale wyborcze. Ostatnie sondaże wskazują na rosnące poparcie dla opozycyjnej partii TISA, która może liczyć nawet na 58% głosów. Poparcie dla Fidesz'u waha się między 35 a 38%. Ponieważ na Węgrzech nie obowiązuje cisza wyborcza, walka trwała do ostatniej chwili. Lider opozycji, Peter Madzier, zagrzewał wyborców do walki w Debreczynie, gdzie zgromadziły się tysiące jego zwolenników relacja Michała Makowskiego.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 Co najmniej 30 osób zginęło w północnej części Haiti. To na razie wstępny bilans. Według lokalnych władz doszło do wybuchu paniki w Cetadeli La Ferrière, fortece z XIX wieku. To jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych tego kraju. W czasie, kiedy doszło do zdarzenia, Cetadela była wypełniona turystami. Nie wiadomo na tę chwilę, co było przyczyną wybuchu paniki. Medaliści tegorocznych zimowych igrzysk nagrodzeni przez Polski Komitet Olimpijski na konta Kacpra Tomasiaka, Pawła Wąska i Władimira Semirunia płynęło w sumie ponad milion złotych. Skoczek narciarski Paweł Wąsek, który na igrzyskach zdobył srebrny medal w konkursie duetów mówił, że najważniejszy był odpoczynek po powrocie z Mediolanu. Sezon się skończył, był na nas ciężki i chyba każdy po prostu potrzebował wrócić do domu. i.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 W południowej i środkowej Polsce jakość powietrza jest umiarkowana. Najlepsza, bo dobra i bardzo dobra na północy. Ze źródeł odnawialnych pochodzi ponad 21% energii elektrycznej. W północnej Polsce przewiduje się dziś wysokie stężenie pyłków brzozy. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Alert przed przymrozkami obowiązuje do godziny 8 rano. Niemal w całym kraju prognozowany jest spadek temperatury do minus 2 stopni, przy gruncie nawet do minus 5, a w ciągu dnia sporo słońca w całym kraju, tylko na zachodzie i wschodzie może się chmurzyć i tam możliwe przelotne deszcze. Na termometrach zobaczymy od 9 do maksymalnie 15 stopni. Autopromocja.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 Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, kłaniam się nisko. Spotkanie rozpoczynamy od wydarzenia Niedziela Miłosierdzia. W tym roku przypada ona właśnie na 12 kwietnia pod hasłem Boże Ojcze Miłosierny, Tobie zawierzamy losy świata. O historii powstania, postaciach i muzyce podejmującej temat Miłosierdzia opowiemy w pierwszej godzinie. A rozpoczniemy bardzo popularnym w czasie Światowych Dni Młodzieży w Polsce hymnem tamtego spotkania. Wznoszę swe oczy ku górom skąd przyjdzie mi pąd? pomoc od Pana wszak Bogiem On miłosiernym jest kiedy zbłądzimy sam szukana. pan syna krwią zmazał wszelki dług syn z grobu żywych wstał panem jest Błogosławieni Miłosierni, Jakub Blychasz, twórca słów i muzyki. Błogosławieni Miłosierni to był hymn Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku w Krakowie. I tu zataczamy koło do dzisiejszej Niedzieli Miłosierdzia. Ponieważ ustanowił ją Jan Paweł II, wcześniejszy biskup metropolita krakowski, który dobrze znał ideę miłosierdzia i postać świętej Faustyny Kowalskiej. Dlatego, aby połączyć te wszystkie kropki, zabieram państwa do Krakowa. I teraz tak, ksiądz Jan Strzelecki. Kult miłosierdzia Bożego, ten, którego domagał się Pan Jezus od świętej Faustyny, on nie jest rzeczą taką zupełnie nową, która wzięła się ni stąd, niż owąd i do realizacji właśnie planów związanych ze swoim miłosierdziem wybrał najpierw e, siostrę Faustynę Kowalską ze zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia skromną zakonnicę o której nikt prawie nie wiedział. Siostra Maria Faustyna Kowalska. Skąd siostra pochodzi? Z Sigłogowiec, parafii Świnice. To jest jakieś pięćdziesiąt kilometrów od Łodzi. Wykształcenie? Trzy klasy szkoły powszechnej. Jak długo trwa pobyt siostry z zakonie? Osiem i pół roku. Jakie były motywy wstąpienia? Kiedy miałam siedem lat, po raz pierwszy usłyszałam głos Boży w duszy. Długo się opierałam, bo nie miałam pozwolenia rodziców, ale w końcu poszłam za tym głosem. Niech siostra o tym opowie. To tajemnica mojej duszy. My patrzymy z dzisiejszej perspektywy na Faustyna, na tą wielką, świętą, wielką mistyczkę, jedną z największych, która przekazała Kościołowi i światu Orędzie o Bożym Miłosierdziu. Ale proszę sobie wyobrazić tamtą sytuację, czyli właśnie lata dwudzieste przychodzi do zgromadzenia, dwudziestoletnia wtedy no już nie taka młoda dziewczyna. Doktor Ewa Czaczkowska, historyk i autorka biografii Faustyny Kowalskiej. W 31 roku Faustyna ma 26 lat, kiedy po raz pierwszy Jezus jej się ukazał z Orędziem o Bożym ma 26 lat, nie jest jeszcze zakonnicą w pełni uformowaną, bo nie jest po ślubach wieczystych. Młoda dziewczyna drugiego chóru, czyli tego gorszego chóru, bo wtedy były zakony dwuchurowe, Nie mająca pojęcia o teologii, prawda? Ona miała tą wiedzę wlaną o Bogu, ale żadnego pojęcia wykształcenia teologicznego. Jeszcze mniej wtedy czytano niż dzisiaj z zakresu teologii. Świeccy e, nie mieli dostępu takiego, nie mówiąc już o zakonicach prostych i tak dalej. To był katechizm tylko. Nie mająca pojęcia o misty teorii mistyki. I ktoś taki przychodzi i mówi, że objawia jej się Jezus, to po pierwsze. A po drugie, że ten Jezus jeszcze ma żądania, życzenia, tak? Żeby namalować obraz, żeby wprowadzić święto Bożego Miłości Ciecia. Więc naprawdę, proszę spojrzeć na to z drugiej strony, że to po prostu było wielkie zadziwienie. Dlaczego jej właśnie, dlaczego takie życzenia? Zupełnie coś nowego, tak? Nowe formy. I ja się naprawdę nie dziwię, że, że przełożone patrzyły z dużym niedowierzaniem. Spowdinnicy się bali, uciekali od niej. Oczywiście, że można się dziwić pewnym zachowaniu, reakcją sióstr, które nie mając wiedzy, nie mając pojęcia co się dzieje już po latach, prawda, kiedy inne przełożone, przede wszystkim matka generalna, bardzo mądra i, i rozsądna kobieta, myślę o Moraczewski, która po pewnym czasie rozeznawania na pewno konsultacji z księdzem Sopoćką, no jednak przyjęła to, tak, również inne przełożone, myślę o matce Irenie Krzyżanowskiej, to nie jest tak, że wszystkie. Więc gdy spojrzymy na to z drugiej strony, to był też specyficzny zakon, zakon czynny, to nie był zakon medytacyjny, kontemplacyjny, to był zakon ciężko pracujący z dziewczynami z ulicy tak zwanymi, zakon przygotowany no, do innego jakby posłannictwa w kościele, ale no właśnie zakon, który też świadczył miłosierdzie. Prawda bo do barki, Włodek Pawlik Trio, to także utwór, który powstał z myślą o haśle Miłosierdzie. Powracamy do naszej krakowskiej opowieści o iskrze, która zapaliła świat. Co mogła zrobić zakonnica zamknięta w klasztorze? I ona nie bardzo opowiadała o swoich przeżyciach mistycznych, że ukazuje się jej Pan Jezus. Bo wszyscy wiemy, no, jak to jest odbierane. Powiedzmy, spotyka mnie ktoś na ulicy mówi, proszę księdza, mnie ukazała się Matka Boska, mnie ukazał się Pan Jezus, mnie ukazał się święty Jan Chrzciciel. Pomyślałbym to, co pomyślał ksiądz Sopośko w pierwszej chwili. Czy to nie są jakieś złudzenia? Prawda, no, no, że są różne nawiedzone osoby, które widzą czy słyszą rozmaite rzeczy. I na tym polegał dramat Faustyny, że ona nie miała kogoś, przed kim mogłaby zwierzyć się i że jej słowa zostałyby przyjęte jako prawdziwe. Bo tutaj wchodzimy w świat wielkiej mistyki i jej dramatem przez długie lata było to, że nikt nie traktował poważnie jej przeżyć mistycznych. Myślę, że bez księdza Sopoczki nie byłoby świętej Faustyny na ołtarzu, nie byłoby obrazu Jezusa Miłosiernego, nie byłoby święta, miłosierdzia Bożego, nie byłoby nowego zgromadzenia zakonnego, nie byłoby form nabożeństwa, między innymi tej nowenny, która trwa. A gwoździem do tego wszystkiego, no, no to jest dzienniczek y, świętej Faustyny, która ona prowadziła na wyraźne polecenie księdza Sopoczki. On niczego a priori nie przejmował, ale niczego a priori nie odrzucał. Mateczko kochana, trzeba namalować ten obraz. Pan Jezus bardzo prosi, a wszyscy ludzie go potrzebują. Mówię, nie. Żadnego obrazu, żadnych głoszeń, żadnych nowinek w kościele. Sprawa siostry Faustyny nie została postawiona, jasno. My udajemy tylko, że nic się nie dzieje. Ależ matko, co? Co się dzieje? Mnie to niepokoi, czy nie należałoby tej sprawy dać pod ocenę jakiegoś wytrawnego teologa. Ależ mateczko, nie ma żadnej potrzeby. Załatwimy to we własnym zakresie. O, na szczęście nic nie wyszło poza mury zgromadzenia. Jaka jest decyzja matki? Przenoszę siostrę Faustynę do domu w Wilnie. Oskarżano ją o fantazję, histerię itd. I jest to wielka zasługa księdza Sopoćki, że skierował się o strefę ustna, czy jest zdrowa psychicznie, dlatego że dzięki temu dzisiaj nie można tego już, prawda, podnosić, nie można tego argumentu rzekomego wysuwać, że jakoby była chora psychicznie. To po pierwsze. Po drugie, również prawdą jest, że jak czytam, około 90% rzekomych ojawień to są właśnie skutki choroby psychicznej. Więc najpierw trzeba to wykluczyć i naprawdę nie ma się powodu dziwić, przeciwnie, trzeba naprawdę docenić to, że ksiądz Sopoć Ksiądz był też na tyle pragmatyczny, że najpierw wysłał Faustynę e, za zgodą oczywiście i przełożonych na badania. E, a dopiero później zaczął się zastanawiać głębiej nad tym, co ona przekazuje. Zlecił jej pisanie dzienniczka, dlatego że te spowiedzi, w czasie których mówiła o swoich spotkaniach z Jezusem, się przedłużały, co wzbudzało sensacje i tak dalej. Zdziwienie innych sióstr, dlaczego tak długo się jedna z nich spowiada, tak? Ksiądz Sopoćko czeka w wiredarzu. Przyjechałaś i orzekłaś, że mamy kochać Boga jako miłosiernego że przed Jego sprawiedliwością jest Jego miłosierdzie. Mam iść i powiedzieć kapłanom, że pokazują niedoskonały obraz Boga. Ojcze, dlaczego nie mam rozumu mędrców? Tylko serca? Dlaczego tylko to mam? Czarna jest moja nędza. Boję się halucynacji, urojeń. Będę czekać. Muszę i będę nie dowierzać. Siostro Faustyno, znalazłem malarza. Będzie malował Pana Jezusa, Takiego, jakiego siostra widuje. Czy bez księdza Sofoczki powstałby obraz miłosiernego zbawiciela tam w Wilnie? To przecież on, kiedy zainteresował się, no to znalazł malarza, niezłego malarza, z którym mieszkał w jednym domu i u niego zamówił ten obraz. I on tutaj przenosił na płótno wizję siostry Faustyny. I ksiądz Sopoćko był przy tym i dokładnie nosłyszał od niej, jak ten obraz powinien wyglądać. I nikt lepiej od niego nie był wtajemniczony w orędzie tego obrazu. I on zawiesił w kościele, bodajże Świętego Michała w Wilnie, ten obraz za pozwoleniem arcybiskupa Jałbrzykowskiego. Ale to jego pozwolenie to jeszcze nie oznaczało, że to jest obraz oddany do kultu. Nowy obraz... Nowe święto, książę profesorze... Może to nawet i słuszne, ale... Adres chyba nie ten, co? Metropolia Wileńska nie powinna przed Warszawską forować się. To może w uzgodnieniu z Warszawą jego ekscelencja wystąpi do stolicy świętej. Gorącej, ksiądz profesor Wodzie Kompany. Kto tu mówi o wystąpieniu? Uważasz, pośpiech może nam tylko wszystko zepsuć. Dzieła Boże idą powoli. Ja myślę, niech to się może jakoś samo ułożyć, co? No tak, bo wielkość kościoła jest w jego rozwadze. A przecież nie będę jej niszczył, to jest fundament. Ja też się kiedyś zrzymałem na powolność kościoła. Uważałem, że niczego tutaj nie można przeprowadzić, a popatrz. Przez to, że taki niezmienny trwa. Ty uważaj, mimo że taki niezmienny trwa. Rozumiesz to? To znaczy mamy jeszcze czas. Skąd biorą się opory władzy kościelnej? Bo tutaj chodzi o rzecz niezwykłej wagi. No obraz, no, no to jeszcze obraz namalowany jest, może wisieć, można go eksponować, można go gdzieś schować. Ale jeżeli chodzi o święto, Proszę sobie wyobrazić wprowadzenie nowego święta do kalendarza Kościoła Powszechnego. Przecież te wszystkie wielkie święta, no to one mają tradycję sięgającą zwykle pierwszych wieków chrześcijaństwa. Teraz, jeżeli wprowadzić takie święto, to w oparciu o co? Oto, że jakaś zakonnica miała swoje wiedzenia niezwykłe. Przecież takich zakonnic to mogą być całe rzesze i o tym przed wojną jeszcze nikt nie chciał słuchać. O zakonnica, skromna zakonnica, jakiś wileński, a później białosowski ksiądz, o i ustanawiaj dla nich święto. I najwięcej oporów no to brało się w jego najbliższym środowisku. Ale ksiądz Opoczko okazał się dobrym teologiem, przekonywał też episkopat już przed II wojną światową, bo był nie tylko arcybiskupa Jałżykowskiego, ale przyjeżdżał również do Krakowa. Ksiądz profesor Jan Machniak. Tu w Krakowie wydano pierwsze obrazki. Obraz Jezusa Miłosiernego namalowany został przez Kazimierowskiego w 35 roku w Wilnie, natomiast obrazki można nawet wcześniej w trzecim obrazki, natomiast w 35 roku tu w Krakowie na ulicy Szewskiej. I y, okazuje się, że Kościół no, z całym dystansem badając sprawę, ale jednak przyjmował powoli to orędzie. Siostra Faustyna w 1938 roku już bardzo cierpiała, umierała na gruźlicę. Często przebywała w szpitalu na Prądniku Czerwonym, zmarła ostatecznie w klasztorze w Łagiewnikach. Pragnę powiedzieć, że wiele moich osobistych wspomnień wiąże się z tym miejscem. Przychodziłem tutaj zwłaszcza w czasie okupacji, gdy pracowałem w pobliskim Salwaju. Do dzisiaj pamiętam, że drogę, która prowadziła z Borku na rębniki, które odbywałem codziennie, przychodząc w drewnianych bucach. takie się wtedy nasiło. Jak można sobie wyobrazić było, że ten człowiek w drewniakach kiedyś będzie konsekrował Barzyjka Miłosierdzia Bożego, Krakowski Ładownika. Są to dwie kompletnie różne osobowości. Jolanta Sosnowska, współautorka tekstów do albumu Apostołowie Bożego Miłosierdzia. Mamy kobietę, mężczyznę, mamy zakonnicę, mówi się o niej, że była bardzo prosta, że niewykształcona, owszem, ale miała niesamowitą pamięć. Od dzieciństwa potrafiła zapamiętywać najdrobniejsze szczegóły. Mężczyzna, bardzo wykształcony człowiek, bardzo inteligentny, błyskotliwy, o niesamowitym, jakbyśmy do dzisiaj powiedzieli, potencjale duchowym, ale jednocześnie łączyło ich to, że byli ogromnie pobożni. Zaufanie do Pana Boga bezgraniczne, bo przecież trzeba sobie uzmysłowić, że w roku śmierci Faustyny przyjeżdża do, do Krakowa Karol Wojtyła i jest już bez matki, nie ma brata, jest tylko z ojcem. Tylko zwróćmy uwagę, że niejednego człowieka po takich ciężkich ciosach to by to złamało po prostu. Karol Wojtyła przyjmuje wszystko w wielkim zaufaniu do Pana Boga, jak Faustyna. Pasterz, powiernica i iskra, która rozpaliła cały świat, kiedy chodzi się... Po dzisiejszym Krakowie można wyznaczyć mapę śladów Faustyny Jana Pawła II. Ksiądz profesor Jan Machniak. Rzeczywiście Kraków w swojej historii został tak szczególnie wybrany, bo Karol Wojtyła przybył do Krakowa w 1938 roku na studia, a już znacznie wcześniej w Krakowie nowicjat odbywała Faustyna Kowalska, która dzisiaj znana jest na całym świecie jako święta siostra Faustyna, apostołka Bożego Miłosierdzia. Spotkali się, można tak powiedzieć, w znaczeniu wirtualnym, bo nie znali się za życia. Siostra Faustyna w 1938 roku już bardzo cierpiała, umierała na gruźlicę, Często przebywała w szpitalu na prądniku czerwonym. Zmarła ostatecznie w klasztorze w Łagiewnikach. Karol Wojtyła przybył do Krakowa z takim wielkim optymizmem studiowania, zdobywania wiedzy. Zapisał się na polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim i wtedy właśnie jako polonista rok po tym takim pięknym okresie działania, bo recytował swoje wiersze w kręgu przyjaciół, studentów polonistyki, zdobywał wiedzę polonistyczną, po roku czasu przyszedł wrzesień 1939 roku, wybuchła wojna. Karol Wojtyła był wtedy na Wawelu, to był pierwszy piątek miesiąca, spadły pierwsze bomby na Kraków. Ewakuacja, mobilizacja, razem z ojcem udali się na wschód. Na szczęście nie przekroczyli granicy Sanu, gdzie już byli Sowieci. Wrócili do Krakowa i wtedy właśnie Karol Wojtyła musiał podjąć pracę, żeby utrzymać siebie, żeby utrzymać ojca, bo we dwóch zostali tylko na świecie. Kiedy wracał z Solwaju, z fabryki, to był 1940 rok, 1941, zwykle wieczorem wstępował do kaplicy klasztornej w Łagiewnikach i tam zobaczył po raz pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego namalowany w Krakowie przez Adolfa Chyłę. To jest ta krakowska wersja obrazu. Ten obraz zrobił na nim ogromne wrażenie. Karol Wojtyła też zapoznał się z małą lotką czarno-białą z Jezusem miłosiernym i z koronką do Bożego Miłosierdzia. Wiemy to ze świadectwa kardynała Andrzeja Marii Descura, wielkiego przyjaciela Karola Wojtyły. Razem działali w bratniej pomocy, jako studenci jeszcze. Deskur studiował prawo, Wojtyła studiował polonistykę, potem w czasie wojny w podziemnym uniwersytecie. No, a potem przyszła decyzja, żeby wstąpić do seminarium. W takim ciąg się układa ta opowieść. Faustyna przecież też miała, miała bardzo ciężko. Jezu, ratuj mnie. Chcę tylko, żeby jakiś kapłan powiedział mi w Twoim imieniu, że jestem na dobrej drodze. Albo kazał odrzucić to wszystko. Nie mogę tak dłużej żyć. Bez osobnego pozwolenia siostry nie wstaną. Ani wcześniej, ani później, jak o godzinie przepisanej. Siostrała mi regułę. Przyszła do mnie siostra Wiktoryna. Prosiła o modlitwę, bardzo cierpiała. Nie mogła jej odmówić. Siostra Wiktoryna nie żyje od roku. Stamtąd przyszła. Siostra Faustynu. Faustyna zostaje zakonnicą I co się dzieje? I nie ma zachwytu, powiedziałabym. Jak po raz pierwszy przekroczyła bramę klasztorną, długo szukała wcześniej i nikt nie chciał jej przyjąć, to jak przyszła do tego klasztoru na Żytniej Warszawie, powiedziano o niej, że takie nic obiecującego. I miłość Największa w prostocie A pragnienie Najprostsze w tęsknocie Więc nie dziw, że pragnął Bóg Aby najprostsi Go przyjęli Ci, którzy dusze mają w bieli A dla miłości swej. Ja Ta idea miłosierdzia, ta myśl przychodzi w takim trudnym momencie, tak się wydawało, że po pierwszej wojnie światowej ludzie już nie będą chcieli wojny, bo rzeczywiście pierwsza wojna światowa przyniosła straszne okrucieństwa i ponad 20 milionów ofiar, jak dzisiaj obliczają specjaliści. Okazuje się, że właśnie w tym trudnym czasie, ale też jednocześnie wielkiego zepsucia, bo Warszawa ponad dwumilionowe miasto, miasto polityki, miasto bujnie rozwijającej się gospodarki było jednocześnie miastem nędzy miała kilka takich wizji Warszawy, największego miasta w naszej ojczyźnie i najpiękniejszego jednocześnie i Pan Jezus powiedział, jeśli to miasto się nie nawróci, zostanie dotknięte tym mieczem oczyszczenia. To rzeczywiście tak się stało, ale właśnie to jest na tym polega cały paradoks działania Bożego Miłosierdzia, że ono przychodzi wtedy, kiedy, kiedy ludzie oddalają się od Boga, odchodzą od Boga i staje się widoczne i namacalne, gdy człowiek doświadcza swojej słabości, swojej nędzy, bo druga wojna światowa, która przyszła po I wojnie światowej, przyniosła jeszcze większe spustoszenia. Między jedną a II wojną światową właśnie ta prosta zakonnica, która z lękiem, no, żeby nie zdradzić Pana Jezusa, jednocześnie z takim niepokojem, czy to nie jest jakiś szatan, który ją kusi, przyjmuje to orędzie. Idzie z tym orędziem do przełożonych, do, do księży. Nawet miała w Wilnie możliwość pójścia do arcybiskupa Jałbrzykowskiego. Oni powstrzymują ją, bo Kościół no jednak nie, niechętnie przyjmuje jakieś wizje czy orędzia. Nie idzie tak szybko za, za tymi wizjami. Był nie tylko arcybiskupa Jałbrzykowskiego, ale przyjeżdżał również do Krakowa. Tu w Krakowie wydano pierwsze obrazki. Obraz Jezusa Miłosiernego namalowany został przez Kazimirowskiego w 1935 roku w Wilnie. Natomiast obrazki, może nawet wcześniej w 1933 obrazki, natomiast w 1935 roku tu w Krakowie na ulicy Szewskiej. I ci też żołnierze wileńscy, których potem losy rzucają w różne części świata, oni niosą ze sobą obrazki. Żołnierze, którzy jadą na inne kontynenty i mają pozaszywane te emblematy Jezusa Miłosiernego. Tak właśnie było, że straszne nieszczęście, bo deportacje do Kazachstanu na Syberię spowodowały rozszerzenie się kultu Bożego Miłosierdzia, Jezusa Miłosiernego. Można powiedzieć przez przypadek, ale chyba to nie jest przypadek, tylko owoc działania Bożej Opatrzności. I można nawet wyznaczyć taki szlak przez... Włady Wostok, do Japonii, przez Japonię do Stanów Zjednoczonych do Stockbridge, Massachusetts, gdzie polscy Marianie otworzyli swoje serca na działanie orędzia Bożego miłosierdzia. Drugi kierunek to była tutaj Azja przez Teheran, e, wojska wyprowadzone z Rosji e, przez generała Sikorskiego, wojska, które potem przechodzą przez Bliski Wschód, zdobywają Monte Cassino i ci ludzie dostają się do Anglii. I znowu drugi wielki ośrodek Anglia, potem wtórnie Paryż i paradoksalnie w Polsce Boże Miłosierdzie owszem rozwijało się siostry w Łagiewnikach troszczyły się o ten kult, natomiast z zachodu przychodziły już opracowania tam pisano opracowania teologiczne ksiądz Michał Sopoćko napisał wielką książkę o miłosierdziu Boga w dziełach jego wydaną w Londynie potrzebny był dopiero wielki teolog, który przyjmie zrozumie Rzeczywiście potrzebny był Jan Paweł II, który tutaj z tego kontekstu wyrósł i który najpierw zetknął się z pobożnością, z modlitwą, koronką do Bożego Miłosierdzia, bo papież sam potwierdził, że ten obrazek otrzymał od kardynała deskura. On pierwszy dał mu ten obrazek, miał ten obrazek od swojej matki i Karol Wojtyła. Myślę, że też w planach Bożej Opatrznością był przygotowany do tego, żeby torędzie z Krakowa wziąć do Rzymu. Jan Paweł II potem idąc za Siostrą Faustyną powiedział. To jest znak nadziei od Boga dla naszych czasów. On zaniósł to orędzie na cały świat. Gdziekolwiek był, wszędzie dawał świadectwo. Zanim nawet jeszcze siostra Faustyna była beatyfikowana i karnizowana, zanim on sam ustanowił Święto Miłosierdzia, muszę powiedzieć, że rzeczywiście, gdziekolwiek byłem na świecie, to widziałem kult Bożego Miłosierdzia. Czy w Nowym Jorku, na Manhattanie, w niewielkim kościółku, przy pierwszej alei, czy czy tam, gdzie jest Stock Exchange. W Australii podobnie, w Nowej Zelandii, gdzie byłem ostatnio, w Ameryce Południowej, w kraju papieża Bergoglio, w Argentynie, Buenos Aires. Rzeczywiście najbardziej znane nabożeństwo, które wyszło z Polski, bo nie chcę mówić, że ono jest polskim nabożeństwem, ono jest nabożeństwem kościoła katolickiego, ale ono wyszło z Polski dzięki siostrze Faustynie, zwykłej prostej pokornej zakonnicy i dzięki Janowi Pawłowi II. Czego ci ludzie potrzebują? Czego szukają w tym miłosierdziu? Ludzie szukają nadziei bo rzeczywiście Boże Miłosierdzie budzi nadzieję, ponieważ mówi o tym, że nawet w największym nieszczęściu Bóg nie przestał kochać człowieka. Bardzo często Jan Paweł II do tej myśli powracał. Jeśli człowiek otworzy się na tę prawdę, to może zaczynać od nowa, może z nową siłą zmieniać siebie samego, stawać się nowym człowiekiem i trzeba o tym miłosierdziu mówić każdemu człowiekowi. Tak powiedział kiedyś papież Franciszek, nawet ci, którzy już w nic nie wierzą, trzeba im otwierać oczy na Boże miłosierdzie, bo miłosierdzie... To jest też prawda o tym, że my możemy kochać i jeśli człowiek zrozumie to, że może dać miłość, nawet jeśli już nic nie jest wart, to miłosierdzie będzie mu pokazywało, że może coś z siebie dać, coś dać za darmo. To jest ta odrobina miłości. Ksiądz profesor Jan Machniak, znawca tematu miłosierdzia. Jolanta Sosnowska, ksiądz Stanisław Strzelecki, doktor Ewa Czaczkowska, historyk, i autorka biografii o świętej Faustynie Kowalskiej. I jeszcze jeden utwór w ramach opowieści o źródłach Niedzieli Miłosierdzia. Dzieło Joachima Mencla do słów Karola Wojtyły zatytułowane Miłość mi wszystko wyjaśniła. Wykonuje Jorgos Skolias. I w ten sposób łączymy godzinę pierwszą z drugą i już zapowiadamy naszego gościa po godzinie siódmej. A będzie to Joachim Mencel ze swoją najnowszą płytą Etnomachina, a zatem miłość mi wszystko wyjaśniła. Miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała. Dlatego kolwiek by przebywał Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Dlaczego dziś list biskupów z okazji 40 rocznicy wizyty Jana Pawła II w rzymskiej synagodze przyniósł tak nienawistne reakcje i to w środowiskach, które uznają się za obrońców katolickiej tradycji? Zastanawia się Paweł Stachowiak w przewodniku katolickim. Myślę tu nie tylko o zarzutach niektórych znanych duchownych, katolickich publicystów i celebrytów, ale również o fali hejtu, która zalała media społecznościowe. Szczególnie te, gdzie gromadzą się osoby podkreślające swoją arcywierność wobec Kościoła. Ale czy doprawdy wierność Kościołowi powszechnemu? A może jedynie wobec szczególnej odmiany polskiego katolicyzmu zamkniętego w dawnych uprzedzeniach, które w dzisiejszym Kościele powszechnym zdają się już być na marginesie? Czy są one również marginalne w przestrzeni kościoła nad Wisłą? Reakcje na list biskupów świadczą o tym, że nie. Po raz kolejny widzimy w nich znamienną owych środowisk w traktowaniu spuścizny papieża, którego jakże chętnie nazywają naszym, wielkim i świętym. Cenzuruje się go w imię pychy i zadufania, bo czymże innym jest nazwanie listu biskupów przez jednego z publicystów – heretyckim. Jeśli heretykami są polscy biskupi, to heretykami byli ojcowie Soboru Watykańskiego II, autorzy katechizmu kościoła katolickiego, a wreszcie nasz umiłowany ojciec święty. Dokumenty episkopatu budziły niekiedy opór różnych środowisk. Często była to krytyka ze strony opcji kościoła otwartego. Jednak nigdy skala i zajadłość tych sprzeciwów nie były tak radykalne, jak obecna fala antysemickiej nienawiści głoszonej przez tych, którzy zdają się za swym duchowym ojcem Romanem Dmowskim widzieć w kościele instytucję narodową, pisze Paweł Stachowiak w przewodniku katolickim. Teologia podkreśla, że przebaczenie jest przede wszystkim aktem woli. Ma on w konsekwencji prowadzić do tego, aby moje negatywne emocje wobec osoby, która mnie skrzywdziła, nie wpływały na mnie i na moją relację z tą osobą. Tak więc wiara uzupełnia i ułatwia przejście przez proces przebaczenia także w wymiarze psychicznym, mówi w tygodniku Idziemy Irenie Świerdzewskiej, psycholog i psychoterapeuta biskup Tomasz Stajerwald. Przebaczenie jest przede wszystkim aktem woli, ale towarzyszą mu też emocje. Może być, że mimo przebaczenia jeszcze przez lata będziemy reagować emocjonalnie na samą pamięć o doznanej krzywdzie. Trzeba to jasno odróżnić, bo niekiedy możemy nosić w sobie poczucie winy z powodu tego, że emocje są nadal żywe. Podczas rozmowy z osobami mającymi podobne problemy, niejednokrotnie okazuje się, że są one gotowe do przebaczenia na gruncie woli, ale potrzebują czasu, aby wyciszyły się emocje. Czytamy dalej. Przebaczenie najbardziej potrzebne jest nam samym. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo niszczy nas chęć odwetu, żywienie, urazy i rozpamiętywanie krzywdy. Te stany mogą powodować, że paradoksalnie mamy w sobie pewną psychiczną energię, gdy rozpamiętujemy doznaną krzywdę. Jednocześnie nie widzimy, jak bardzo brak przebaczenia wewnętrznie niszczy nas samych. Stajemy się zgorzkniali, zamknięci na innych. Nasze przebaczenie potrzebne jest też drugiej stronie, szczególnie kiedy dąży ona do pojednania i chce naprawić wyrządzoną krzywdę. Warto tu wspomnieć o pewnej specyficznej sytuacji, gdy osoba, która mnie skrzywdziła już nie żyje. Wtedy warto zawalczyć o to, by przebaczenie dokonało się w moim sercu. Tu doskonale widać, że przebaczenie jest przede wszystkim aktem woli. Do pojednania już dojść nie może, ale wybaczenie nieżyjącemu sprawcy daje mi wewnętrzną wolność i ulgę. Mówi biskup Tomasz Tayerwald W tygodniku idziemy. Autopromocja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 Zeszłoroczny koncert Bobiego Gillespie i jego zespołu w Lozannie na antenie trójki już dziś, tuż po 19.00. Sam będę słuchał. Grzegorz Hoffman. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.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 Żegnamy!